Przez swoje żenujące pominięcia i przemilczenia Garlicki stwarza jakże fałszywy obraz rzekomego fatalnego zaprzepaszczenia przez Polaków całego okresu od 1815 roku do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Taki ponury obraz polskich dokonań czy raczej niedokonań może wywołać u uczniów tylko deprymujące uczucia wstydu i pesymizmu z powodu tak słabego dorobku własnego narodu. Tego typu odczucia sprzeczne z prawdą o faktycznym bilansie polskich działań XIX wieku są skrajnie antywychowawcze. Efekt tego typu pisarstwa profesor Garlickiego można by porównywać z uwagami Teodora Tomasza Jerza, zarzucającymi Stańczykom, iż z ogrodu pełnego kwiatów wynieśli tylko osty i badyle. Stańczycy jednak swoje refleksje wyrażali w odróżnieniu od profesor Garlickiego w bardzo żywej, Barwnej stylistyce, a obalając jedne wzorce, troszczyli się o upowszechnienie innych. Obawiam się, że lektura podręcznika profesor Garlickiego nie zachęci do naśladowania żadnych wzorców, a raczej wzbudzi tylko poczucie obrzydzenia do tak nieudacznikowskiej rzekomo rodzimej historii. Część piąta być może, niektórych szokuje ostrość, z jaką piętnuje haniebne zniekształcanie historii przez Janusza a Majcherka, Andrzeja Garlickiego czy zniesławia czy postaci bohaterskiego przeora księdza Kordeckiego. A mnie szokuje powszechna niemal obojętność, z jaką toleruje się obęgi rzucane na naszych przodków, pomniejszanie lub nawet całkowite zacieranie ich zasług dla Polski, ich walki, męczeństwa, dokonań. Przecież ci pomniejszyciele dawnych, wielkich Polaków wchodzą brudnymi butami do polskiej duszy i depczą najpiękniejsze polskie tradycje, to za co walczyły i w imię czego umierały miliony Polaków. Bezkarnie atakuje się to wszystko, co było wzniosłe i piękne w naszej pamięci, szczególnie ochydnie opluwając tych, co byli najlepszymi Polakami w najbardziej ponurych dla nas czasach. Jak wyjaśnić na przykład zajadłość, z jaką próbuje się zniesławiać Rejtana, symbol nieugiętego samotnego oporu wobec zaborczej przemocy? Rejtan to maniak, dziennikarka, Gazety Wyborczej, Teresa Bogucka posunęła się do nazwania Rejtana maniakiem porucznik. Magazyn Gazety Wyborczej, z 21 marca 1997 roku. Jak wiadomo, Rejtan, próbując zapobiec uchwaleniu traktatu rozbiorowego, rozpaczliwie wołał do innych posłów: Kto kocha Boga, kto wierny Ojczyźnie, niech jej nie odstępuje, wszak widzicie, że idzie tu o zniszczenie prawie jej najdroższych. Człowiek w największej desperacji, nawet powołujący się na Boga i Ojczyznę, dla ratowania Polski, jest oczywiście w oczach nowoczesnej redaktorki gazety wyborczej tylko. Maniakiem. Dla Adama Mickiewicza samotny protest Rejtana przeciw rozbiorowi Polski był godnym typem zachowania wbrew pseudorealistom, godzącym się z hańbą Polski. Ów współczesny naukowiec Marii Janion Rejtan jest typem patrioty wariata, którego umieszcza na okładce swej książki wobec zła z wyszczerzonymi kłami wampira zamiast zębów. Od brązowiaczka Janion już w pierwszym zdaniu swej książki akcentuje. W polskim patriotyzmie istnieje ciemna strefa, granicząca z sacrum, obłędem i śmiercią samobójczą Janion wobec zła, w 1989. Łódzki adwokat, Karol Głogowski, reagując na zohydzenie postaci Rejtana na okładce książki Marii Janion niezwłocznie powiadomił o tym prokuraturę, sugerując, że takie znieważenie postaci słynnego patrioty ma znamiona przestępstwa. Prokuratura całkowicie zignorowała doniesienie Głogowskiego porucznik. Puls, numer 48 z 1991 roku. Sprzedawczyk, Kościuszko podobnie zochydzana jest współcześnie przez niektórych pseudoeuropejczyków postać jednego z polskich bohaterów narodowych, Tadeusza Kościuszki. Na przykład na łamach. Prost, z 10 grudnia 1995 roku opublikowano tekst łączący panegiryczne wychwalanie króla Nina Stanisława Augusta Poniatowskiego z maksymalnym szkalowaniem naczelnika insurekcji 1794 roku Tadeusza Kościuszki. Autor publikacji Dariusz Łukasiewicz zarzucił Kościuszce, że naczelnik przyjął okrągłą sumkę od cara Pawła w zamian za oświadczenie, że nigdy nie wystąpi przeciw Rosji. W rzeczywistości Kościuszko złożył carowi powyższe oświadczenie w zamian za uwolnienie paru tysięcy polskich jeńców z Syberii. A otrzymaną od cara sumę, odesłał mu w całości po wyjeździe z Rosji, ku ogromnej wściekłości cara. Jest to powszechnie znana prawda o Kościuszce, ale redaktor z wprost, wolał wypisywać najskrajniejsze oszczerstwa o narodowym bohaterze, który zawsze był nieprzekupny, wręcz wzorem bezinteresowności. Szczególnie skandalicznym wybrekiem popisano się w Rzeczpospolitej, w 200-letnią rocznicę powstania Kościuszkowskiego. Poważny dziennik Polski, uczcił, tę rocznicę w dość specyficzny sposób paszkwilandzkim artykułem Edmunda Szota. Popisał się, on między innymi skrajnie hamskim porównaniem żałoby, jaka zapanowała w Polsce po klęsce pod Maciejowicami do żałoby w KRLD po śmierci Mirsena". Wymowny był zresztą cały wywód artykułu Szota, napisanego wyraźnie z myślą jak największego skompromitowania i ośmieszenia Kościuszki przy okazji rocznicy jego powstania. Szot pisał, że w historiografii Kościuszko zajmuje miejsce tak pierwszorzędne, że po dziś dzień w świadomości społeczeństwa ostał się jako wzór wszelkich cnót i jedyna bezdyskusyjna postać, z której możemy być dumni. Na liście najbardziej zasłużonych dla ojczyzny person we wszystkich sondażach niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce. Napisawszy te słowa, Szkot postarał się o odpowiednie zrzucenie kościuszki z piedestału, z całą werwą zapewniając, że kościuszko wodzem był miernym, czy może tylko nieszczęśliwym, co zresztą na jedno wychodzisz od jeszcze Polska nie umarła, Rzeczpospolita, z 8 do 9 października 1994 roku. Miernoty, Kukieli, Mikołajczyk. Kiedyś ceniłem programy Dariusza Baliszewskiego z cyklu Rewizja Nadzwyczajna, zanim dostrzegłem, że ich autorowi dużo bardziej chodzi o wywołanie sensacji niż o autentyczne poszukiwanie prawdy przez duże P. Ostatecznie zniechęcił mnie do niego jego żałosny, świadczący o niebywałej wręcz ograniczoności wywiad dla lewicowego tygodnika, Angora, z 8 stycznia 2000 roku, epitety, jakimi rzucał na prawo i lewo. Przypomnę, że w wywiadzie Baliszewski między innymi posunął się do nazwania Miernotami Kukiela i Mikołajczyka. Marian Kukiel był nie tylko jednym z doradców i współpracowników generała Sikorskiego, ale zarazem chyba najlepszym historykiem polskiej wojskowości i autorem znakomitych wręcz dziejów Polski porozbiorowych 1795-1921. Kim wobec niego jest P. Baliszewski? Miernym współczesnym rzędzianem wobec postaci rangi Wołodyjowskiego czy Skrzetuskiego. Baliszewski nazywa miernotą Stanisława Mikołajczyka, polityka, który tak wiele ryzykował, by uratować, co było możliwe do uratowania w najtrudniejszej sytuacji Polski zdominowanej przez sowiecki totalitaryzm. Baliszewski w swoim wywiadzie zatytułowanym Pijany jak Kościuszko stwierdził, iż Historykom nie wolno powiedzieć, że Kościuszko tak się spił pod Maciejowicami, że zapomniał wziąć mapy i nie mógł dowodzić bitwą, przegrywając ją na własne życzenie. Na czym Baliszewski opiera swe tak, odkrywcze, twierdzenie o Kościuszce, jak można posunąć się do takiej nieodpowiedzialności sądu wodowódcy, który bohatersko walczył przeciwko przeważającemu przeciwnikowi, Przecież bitwy pod Maciejowicami Polacy nie mogli w żadnym razie wygrać nie z powodu rzekomego spicia się Kościuszki, lecz z powodu dwukrotnej przewagi wojsk rosyjskich. Jak można zniekształcać historię? Baliszewski kontynuuje najgorsze tradycje kalumniatorów narodowych dziejów w czasach komunistycznych. Typu Wiesława Górnickiego, pamiętnego dziś głównie jako sławetnego pułkownika propagandystę Doby Jaruzelskiego. Dużo wcześniej tenże Górnicki, wsłabił się, oryginalnym, kalumniarskim, odkryciem. W 1959 roku opublikował na łamach tygodnika, Świat, redagowanego przez arcykolaboranta Arskiego, haniebny tekst szkalujący pamięć bohaterskiego księcia Józefa Poniatowskiego. Pisał tam o niejakim Poniatowskim, bawidamku i oczej duszy który prawdopodobnie po popijanemu utopił się w Elsterze, wydając przy tym kabotyńskie okrzyki Górnicki czasy inżynierów, świat, 1959. Tak komentował górnicki ostatnie słowa księcia Józefa, Bóg mi powierzył honor Polaków, wypowiedziane przez księcia na krótko przed tym, zanim brocząc krwią, utonął w Elsterze.